A to już zaczynamy. Brr. Już się nagrywa. Przepraszam e... e. pana, czy to radio mogło być trochę cise? Cise? Cise? już wiele, ale trochę głośno. Okej. Okay. Halo? Halo, zaczynamy? Dzień dobry, roz... Roz... rozbiegówka to jest przed... Przed. Raz, raz, raz. Serdecznie witamy w gronie lekko pożyżonym, czyli Ladies First. No tak, Zuza ma w talii. Gruba, nie? No. Potwornie. To, to nie zbiera, nie? Twarek mówi, że nie zbiera. Drugim... To będzie wcięte. Czyli mikrofon jak mam na high, to znaczy, że wszystko zbiera, tak? Dobrze, dobrze. Siorbanie, dobrze. Dobrze, to jest... Ale proszę nie zachowywać, to będzie. Miliony nas będą słuchać. Nie, ja w tym momencie zrobiłam podwójny makijaż. Bo tak pomyślałam, że Aha, może jednak. Podwójny? Tak, no, no na razie. no. To no, no, no. Dobrze. Jeszcze Arek coś powie? Ja bym specjalnie pod tą trzynastkę, przepukałem ci gardło i trochę chrypię. Tak, właśnie, w związku z tą trzynastką. No ale. Dobra, no, o, właśnie zływać. Będzie dobrze. Wczoraj Ruską też byliśmy na imprezie i lustra harcze, ja nie. Zapraszamy zatem na odcinek, panowie powiedzą, który to jest odcinek. Zapobony i przesądy to rzecz śmieszna. Co do tego telewidzu, to już wiesz nam, że trzynasty dzisiaj wieczór, no to co? Śpiewająco przebędziemy z wami go. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie... Bony i przesądy to rzecz śmieszna Co do tego telewizu? To już wiesz mam Rzecz trzynasty dzisiaj wieczór? No to co? Śpiewająco przebędziemy z wami go Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie Zabobony no i przesądy to rzecz śmieszna do tego telewidzu to już wiesz nam, że trzynasty, dzisiaj wieczór? No to co? Śpiewająco przebędziemy z wami go. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, dbaj. Już on na głowie, już nie pozdrowia, w sercu ciągle. Tutaj witam ponownie. Znajdujemy się... Piękne słońce jest i lazur nieba. W zasadzie nie ma żadnej chmurki. Słucham? Francuskiego La Nie, jesteśmy w Hiszpanii teraz, stacja klimatyczna w górach Sierra Nevada i to jest Veleta i ten jest mnóstwo śniegu i w ogóle i ludzie jeżdżą na nartach. Zuza ma taki fajny czerwony kombinezon narciarski. To są na... narty? Nart... Tak, tak, tak, tak takie plastikowe. Tak? Aha, takie plastikowe, one tak. się smyk się nazywają, one są na takie gumki, No, no. no takie z ręczy, tak. Arek ma te snowboarda, widzę, to ma spodnie takie z kieszeniami, jest taki nowoczesny, modny, jak to snowboardziści, ma, ma, kask, ma kask, nie widać jego, jego nie widać jego grzywki pod kaskiem. No i cóż, dzisiaj podcast, jak już mówiliśmy, trzynasty, pechowy, mam nadzieję, że nie, chociaż zgubiłem kartę kredytową. I podcast zimowy, bo większość naszych słuchaczy, jak powiedział Arek, czyli... A Arek sam powie, że, że kto nas no, słucha. No, mówię, że ten, ten, ten tak, o, no, generalnie mamy większe słuchaczy z kraju nad Wisłą, jeszcze a propos 13, to ja wczoraj e, też miałem pechową trzynastkę, bo nie wygrałem w stotka 109 milionów euro, to jest wczoraj, bo tutaj Irlandia bierze udział w projekcie Eurototka, no i było 109 banień do wygrania, nie wygrałem, pech, pech, pech, ale się pocieszam, bo za tydzień będzie kumulacja, bo teraz też nikt nie wygrał, więc wszyscy mieli pecha. No i, a, jeszcze, a, a, a, propos, a propos zimy, a propos tego, gdzie jesteśmy, to, to Filip zjeżdża na czarnej oponie od traktora, nie dęstę, dęstę, dęstę. To, to jest dętka od, od Ursusa C-330, napęd tylko na tylną oś. Filip właśnie zjechał, poszedł, poszedł w dół, poszedł w dół na, na oponie. Nie, to jest dętka, przepraszam, to jest dętka, czarna dętka. Zjeżdża się, się popłoch tylko wrzask, Człapkę zgubił, ale, ale tam t, t, t, t, ktoś ją potem podniósł. <grym> Generalnie mamy fajny ubaw tutaj w górach, gdzie jesteśmy i śnieg pada ciągle. Deszczu nie ma, jest śnieg białutki puszek pada przez cały czas. Puszek o kruszek, jak śpiewała Natalia Kukulska, za młody, jak jeszcze była piękna. ta tata też mówiła. A co powie tata? Ta, ta przej się te ludzie, pomyślał. Tak a czy pamięta pani, że co powie tata, to mówił Roman Wilhelmi? Wilhelmi bo potem była taka wstawka, że tam tata coś do nim mówi. Roman już niestety odszedł. On no, no, On w tym czołgu za długo siedział do tego. Chyba tak. Nie wiem, czy ktoś... Olgierd, no. no nie, wiem, czy, nie wiem, czy państwo pamiętają, że Olgierd to był czołgista, a potem dopiero zaczął śpiewać, co powie tata. Piąty pancerny i samaka. Piąty pancerny? Tak? Olgierd nie był potem w tej... Bo się to już Janek, odszedł. Tak, Olgier był na początku, a potem był Janek, tak? No, Olgierd z nim jeździł w czołgu, tylko na początku szedł tego czołgu. Mm. Ale, a pamiętacie taki ruski jeszcze z nim jeździł, ten z 17 dni wiosny, Cierny chyba nie? Był. Znaczy... Nie, ale tak fajnie mówił po nawet. O... Nie wiem. Serioza? Serioza. może. Tak no. czarny? No tam jak, jak, jak, jak Berlin zdobywali serioza. No. Z no, no, KGB był szwili to był ten ten Roman Press Nie, nie Roman Press, tylko ten Grzegorz Press no, To taka to, to to, to, Grygory Tak, no, no. Ale zeszliśmy ze stoku Z tematu poniekąd Tak, tak, zeszliśmy ze stoku Pijemy teraz y, herbatę wino. Grzane wino z herbatą i z cytryną Cytrynę właśnie przekroiliśmy Naszym drewnianym nożem Koździki nawet są też Koździki, tak kurwają. Tak. Goździki, pamiętacie, że to takie były komunistyczne kwiaty? Były no. na 8 marca. Na 8 marca. No dobrze. To to był Stepniak, zatem zapraszamy na teraz... Gra z Zapraszamy zatem teraz na, na zimową piosenkę, otwierającą nasz podcast i po piosence będziemy dalej gadać głupoty. Zapraszamy. Otwieranie ciastek też można nagrać. Bo... Otwieranie ciastek? Aha, bo otwieramy teraz ten. No, mamy też ciastek, tak? Mamy. Ja jako jedyna w ogóle tutaj mam Google czy Google, jak to się mówi, Google. Tak, jako jedyna pomyślałam o nie tym. Nie Yahoo, Google, tam... Nie, nie Yahoo. Nie, jest to też interia.pl, bynajmniej. Ale co chciałam powiedzieć, to teraz będziemy jeść ciastka, tak? Dziękuję bardzo. Mmm, nie Dziękuję. Jasno ja stosuję, bo ja kupiłem te ciastka. Do, do usłyszenia. Na całej połaci śnieg. Przeróżnej postaci śnieg. Dla sióstr i dla braci zimowy plakacik. Śnieg. Śnieg. Na naszą wninę śnieg, na każdą roślinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Pociąg do jasła, na wzmiankę, że zgasła Na napis brak masła, na starte dwa hasła Na flaszki od wódki, na tego te skutki Na puste za zadzionek za krótki Na wsinę mgle dale śnieg Na kocham cię stale śnieg Na żalę, że wcale. I... do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Tylko dla orów. First, best and always. Orów płuc i przewodu pokarmowych. Nagrywamy, tak? Osadio y, odbyły się... Taki jakby powiedzieć sobie nabór do Policji Irlandzkiej. Policja, po policja w Irlandii się nazywa Garda. Halo. Teraz będzie wi kilka wiadomości. Pomimo tego, że jesteśmy w Hiszpanii gdzieś na, na nartach, to wiemy co się dzieje w Dublinie, czyli... To, co teraz w Tablinie na gorąco, Arek będzie re -re -re -re relacjonował ja i, i ta brunetka, coś idzie obok. To jeszcze raz, to jeszcze raz. E odbywał się ostatnio, y -y odbywał się nabór do policji irlandzkiej. Odbywał się taki nabór na to, żeby być policjantem w Irlandii. Policjant w Irlandii się nazywa Garda. Czyli to jest takie po celtycku. No i właśnie e ostatnio tam się prawo troszkę zmieniło. Udos udostępnili e bycie policjantem również Cudzoziemcom. No i ostatnio na 200 kandydatów, którzy przeszli pomyślnie przez pierwszą turę e, egzaminacyjną, 117 to byli Polacy. Tak więc wkrótce nap, napisy na murach będą sprayowe takie, że HWDP, czyli każdy wie, co ten skrót znaczy. Będziemy mieli polską policję w Irlandii. No i no, jak to woli. E, ja się też nauczyłem, że ten wyraźnie się przez samo H, potem go nam Polscy, czyli zrobię CH. Generalnie tak, to, to było tyle o Policji w Irlandii. A teraz Filip powie o tym, że mamy tutaj nowe autobusy, które no, nawet plecy masują w środku ponoć, jak się jedzie. Zdjęcie tych autobusów będziecie mieli na naszym e, fotoblogu. Adres będzie później podany. A proszę bardzo, Filip. Dziękuję. Autobusy są przepiękne. Znaczy, jeśli komuś może się podobać autobus miejski, no to się podoba. Jeśli nie, no to nie. No właśnie. Rzecz gustu. Mi się podobają. Są bardzo ładne, takie estetyczne i jak Arek mówi, masują mnie tylko plecy z tyłu. No ale co za tym idzie, znaczy są trzyosiowe i, i są dalej piętrowe. Bo, forma, tak? proste. Czy, proste, ale z przodu są takie opływowe fajne, taką mają dużą listą szybę. Tyłek mają ekologiczny, bo, bo z tyłu jest napisane, że jest bardzo friendly. Dla, dla, friendly. Może i grey friendly, nie wiem. Grey home też autobusy, dobrze zjeżdżamy z, tematu, zjeżdżamy z tematu, tak nie, chodzi mi o to, że autobusy nowe, ale bilety podrożały o 5 centów no to boli, no, znaczy nie ma, nie ma naj, najtańsze bilety kosztowały 90 centów, teraz 95 potem było no, Arek mi pokazuje właśnie w swoim nowoczesnym aparacie, bardzo seksi, no autobusy, no, ta szyba z przodu taka jest jak, jak wysoka, jak arka czoło takie, no, takie tak. świecące i wysokie no no, no, no. dobrze Następną wiadomością, Ma, Pani przygotowała może jakąś wiadomość? No, wiadomość jest taka, że dzisiaj rano jadłam płatki owsiane. Wstałam no, rano w ogóle. No, planie. No, bo musiała Pani nasze kombinezony narciarskie wybrać. Oczywiście, odprasować, ale mikrofalówka była zepsuta. Znalazłam tam resztki, jakieś wczorajszej. Tak, w mikrofalówce? Tak, chciałam sobie chociaż gacie wysuszyć, bo, żeby chociaż mieć jakieś reprezentacyjne dzisiaj. W końcu występuję tutaj. A, sobotę, no, tak. W taki dzień naszej wakacji dokładnie, S jak sobota, czyli snobie, czyli trzeba dobrze wyglądać. No i co ja mogę jeszcze powiedzieć, no jest przyjemnie, Zje zjecha. jutro wracamy, no niestety, niestety. Jesteśmy. To tyle może, dziękuję bardzo. A ja Teraz jingle tu, tu, tu, tu, tu, tu. teraz Arek będzie mówił. Ja teraz miałam mówić o tym, że, że, aha, no właśnie, ostatnio było sporo tutaj o tramwaju dublińskim, czyli o Luasie. Okazało się ostatnio, że się te wygły, jest kupa, kupa, kupa w ogóle reklamacji, że cała ta trasa czerwona, czyli Tala, Konoli, no ma sporo defektów, że tramwaj jakoś tak, tak dziwnie buja, bo się trochę szyny wygły, że, że gdzieś tam ktoś to wiedział wcześniej niż to budowali. Przepraszam, to nawet nie, niekoniecznie chyba z tego co wiem szyny, tylko podkłady się odklejały od podłoża. Tak, bo to chodziło o to, że za dużo ludzi tym tramwajem jeździło, że ci ludzie, którzy właśnie na pantografie wysieli, to oni właśnie te, te, te tory tak powykszywiali, bo trochę chcieli, żeby ich, żeby bardziej ich bujało. Ktoś tam po o tym wiedział już przed tym, jak ten tramwaj budowali. Ale tam tu gdzieś zataił. No i teraz jest afera, aferach, kto za to będzie siedział, kto będzie za to bekał. Około 6 chyba miliardów czy, czy tam milionów euro e, sz, sz, szacują naprawę. No tak więc ten luas nie jest wprawdzie taki do końca bezkazowy. No nawet taka się pojawia skaza malutka na, na ornamencie. A teraz Wam Filip powie o tym, że przecieka. Przecieka co? Czyli przecieka taka no dosyć. E, wielka budowa, czyli, czyli, czyli, czyli rura czyli rura, to jest taki tunel sorry, że ci wyrwałem ten mikrofon, ale No, to było. po, po, bardzo chamsku, po bardzo bardzo no. jest taki tunel, który mają otworzyć od trzech lat w Dublinie, który łączy mniej więcej okolice portu lotniczego z portem morskim i tam przekopali pół Dublina i wszystko pięknie ładnie, ale rura, rura przecieka i po prostu sadzawka jest w środku no, rura miała odciążyć miasto, żeby nie było ruchu takiego tirowego, bo tu cały tranzyt idzie przez Dublin po prostu ulicami. Idziesz sobie na kawę w centrum, a tu ci jedzie tir wielki. Widzę, że gdzieś Polacy zjeżdżają Aha. mają bardzo Tak? Polsce, tak, tak. Właśnie też opony mają taką. Opony? No. Aha, i rzeczywiście no, ten tak. jeden nawet ma uszkodzone opony mózgowe. Widzę, <grym grym grym> bo taki tak no. muszą go pchać. No, oczywiście. Ja, taki No, taki, tak. Ale bardzo dobrze tak. Arek, Arek właśnie siedzi na stoku i pije herbatę z rumem i, i o, I mu ru, rumieńce wyszły. No, dobrze. Ale dobrze, do rury. Tak, rura. No do rura przeciekaj tyle. Dobrze. Jakiś inny news? Jakiś inny news, Nie no, Ale Dabliński, czy taki no, Dabliński. świeży? Dabliński. To co, o Sylwestrze na przykład? No, co pani robiła na Sylwestra? Na Sylwestra. Sylwester miał być smutny. Generalnie miałam go spędzić yy, ja, lustro oraz moja przyjaciółka oraz Jim z tonikiem. Ta, ta z lustra, przyjaciółka? Tak. A, ale... A Jim był jakiś taki, jak to oni mówią, crappy, taki był niedobry, ze zesparł zresztą, najtańszy, ale też, no, no nieważne, był niedobry. W każdym razie nie zadziałał. Czyli zatem przeszliśmy teraz do części rozrywkowej, czyli mówimy jak każdy z nas spędził Sylwestra. Tak. Bo spotkaliśmy się tutaj na tych stokach po Sylwestrze, żeby odreagować, to właśnie o porozmawiać, porozmawiać o Sylwestrze i o tym, co się działo w zeszłym roku. Zatem wracam. Nie ukrywam, że jedynym celem naszego tej przyjazdy było po prostu, żeby porozmawiać o Sylwestrze. Nie bójmy się tutaj powiedzieć prawdy. W każdym razie no, ja spędziłam bardzo miło na tak zwanym after party, które odbyło się w moim mieszkaniu. E, przyszło bardzo dużo znajomych no bo najpierw było w knajpie, a potem wszyscy byli już zmęczeni i głodni, ponieważ nasze mieszkanie jest duże jak muzeum takie mniej więcej, takie w ogóle schody na typowo brytyjskie i zimne, bo oszczędzamy, oszczędzamy, oszczędzamy. zresztą no, ja jestem jedyną Polką, ale tutaj wszyscy oszczędzają. I co? I było bardzo przyjemnie, nikt nie wymiotował, bardzo kulturalnie. Dziękujemy, Karek. A u mnie sylwester był taki, właśnie, spadła cytrynka ze stoku. Czary Pole, poleciła, był cytrynka, gonić. Marta leci! Dobra, ale. A propos Sylwestra, to ja właśnie, nie wiem czy pamiętacie odcinek listopadowy podcastu Borusa Koślewskiego. tam było parę słów o Syrence warszawskiej, do mnie specjalnie w gościnę na Sylwestra przyjechała właśnie syrenka z Warszawy i powiem Wam, że była bez stanika, czyli, czyli no, syrenka, Filip syrenka była, tak więc ja miałem syrenkę na święta i na Sylwestra u mnie w domu, no i żeśmy ostro świecili tymi sztucznymi ogniami za oknem, fest kopciwie, więc musiał palić się za oknem, była syrenka u mnie na Sylwestra i nawet nie, wiem, że było takie coś, że pokręciło się jej w głowie, bo ona tu przyleciała i zegarka sobie nie, nie przestawiła i u niej był Sylwester godzinę wcześniej niż u mnie, tak, więc gdzieś tam wcześniej się pogubili. Potem, wiem, za mnie się, ją szukałem, te płetwy tam gdzieś pogubiła, ale była e, Serenka u mnie, e, fajnie, się, fajnie się bawiła i fajnie jej to wyszło. Generalnie dostałem od niej już maila, że było fajnie. Tak, pojechał Ratrack, przejechał właśnie koniec ratrak, będziemy mieli nowy śnieżek ubity. Dobra, kończę i zjeżdżam w dół. Nikt mnie nie pytał jak ja spędzałem Sylwestra, dziękuję. Nie ma już, nie ma. Dobrze. Zap... Zamknij. Zamknijcie się, teraz będzie piosenka. Jeszcze tylko parę kroków i już próg nowego roku, więc nadzieja bardziej liczka jak zaliczka. Pewno lepszy zrobi się klimat, Niedźwiedź słodko zimę przekima. Perspektywa stworzy się wiośnie, A tu krzywa nam rośnie. Latem urlop, szorty i sporty, Jesień niesie miasta komforty. Wydajemy pensję niecałą, Reszta leży w PKO. Ach, co nam mnie się ten rok, Ten rok, ten rok, Ach, co nam mnie się rok, ten zupełnie nowy rok Czy ubranko ma i budki nowy roczek? Czy golutki? Kierujemy wzroczek w mroczek na ten roczek Pewno więcej będzie imieni Dużo gęstszy ząb ugrzewieni Bardzo wierne będą dziewczyny A szkodników wykpimy Kury większym jajem się zniosą Częściej chwila będzie podniosłą Pomożemy też raz na tydzień w dowie lub walidzie. Ach, Ach ten rok, ten Serdecznie witamy. Znaczy, mnie można poznać po tym, że zawsze mówię serdecznie witamy. Znajdujemy się na lotnisku w Maladze, wracamy już wszyscy z na machoń. Zuza nie zdejmuje okularów, bo jej przypiekło. I ma takie białe te. Nie masz worów, tylko masz takie. No masz takie białe pod okularami, bo ty w tych Googleach jeździłaś i ten i ten znajdujemy się na lotnisku w maladze i, i, i zaraz będziemy w samolocie, zatem musimy wyłączyć sprzęt nagrywający i zapraszamy za 3 minuty do samolotu. Dzisiejszy podcast będzie bardzo krótki. Dzień dobry, za monsieur biolkę. Bonjour, Tutaj już teraz do Was jest za 6, nie, za cztery. Za 6 już jest, no nie, za 4, dobrze mówię, za 4 minuty, godzina pierwsza. 6 po 23, witam wszystkich zainteresowanych. Dzień dobry, to ja. Witam wszystkich. Dobry wieczór państwu. Witam, witam, jestem prowadzącym ten podcast od zarania dziejów. Serdecznie witam. Witam, witam. Witamy. Witam Was Kortes i jest ich tylko dwóch. Znowu wita Was Oksa. Witam wszystkich serdecznie. Dzwonię do Ciebie, bo niestety nie mogę z Tobą rozmawiać. Nie pani ja nic poza, poza stękami w tej chwili nie mogę Ciebie wydać. A, witam Was, witam Was, witam Was, Jacek Artyniak. Szanowne subskrybentki i szanowni subskrybenci.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 godzinie 15.15 Ja cygar, czyli ojciec chrzepny po swoim kastyngu? Cicho, nic nie mów, nic nie mów, nie odzywaj się. Bardzo jestem smutny, bardzo jest mi źle. Eee, źle się czuję, dlatego, że w e, piątek miałem wyrwane dwie ósemki. Eee, sam chętnie tutaj, że... co to obejrzę. To, co pan mówi, panie doktorze, jest lekko przerażające. 3-8, 3-8. Powiem wam szczerze, że... Eee, znowu Martin. Jakby to się wszystko potoczyło, I gdyby tej rozgłośni nie było jesteśmy w samolocie. Arek siedzi w najbliżej okna, proszę powiedzieć co, co Arek się w ogóle boi latać, więc, więc usiadł przy oknie, bo tam jest najbliżej do wyjścia, więc ja widzę? Najwyraźniej no jest oponę Filipa, która się nie zmieściła do loku bagażowego, nie chciała wejść. Nad złudzi się zmieściły, moja, moja DH też się zmieściła, a Filipa koło zostało, tak więc będzie służyć na następny raz. Może zostać tak, sobie... Bo to, to jest na, na silnik założona. Tak. Zostało się koło, nie chciało wejść, tak więc Filipy swojego sprzętu nie bierze potem ten do domu, do Dublina. Kupię w PGR, że tam koło nas jest w Lidlu, są nowe opony. nowe opony, tak. Siedzimy koło okna, są, to miało być tak, że y, Zuzia chciała siedzieć koło okna, ale, ale ja muszę mieć ten y, podgląd na sytuację, więc żeśmy zamienili, że teraz siedzi w środku. A Filip siedzi ko, koło tego, koło... Filip siedzi koło m, korytarza i podrywa panie stewardesy Nie, wcale nie podrywa. Le... No chyba tak. Lecimy liniami Erlingus i... i... Stewardesy są co najmniej brzydkie, to, to stare, takie pięćdziesiątki piątki z łupieżem. Tył nie ile wyglądają nawet. No bo, bo jaś... Się... Tyłki mają takie wcięcia, no. jak, jak kontrabas, nie tak? No, no, ale aż za duże mają te wcięcia, nie? Za duże. Ale widziałaś tego stewarda tam takiego tak, mały? taki no, mały trochę był, ale... Steward malutki. <laughs> No, no, no, ale taki sympatyczny, piegowaty nie, nie, ale pamiętam chyba najładniejsze stewardessy są yy, wizerze z tego co latałem to, to są takie tanie linie lotnicze yy, leciałem też, pamiętam, Lufthansa to też takie helmuty i helgi same takie po prostu twarze mają takie drewniane, ale tutaj to jest nie polecamy nie polecamy lataniem znaczy polecamy lataniem Erlingusem, bo jest tanio z zamkniętymi oczami tak, ale, ale po prostu oczy trzeba mieć szeroko zamknięte ewentualnie można sobie założyć jakieś takie jak ty masz te gogle właśnie, google właśnie google. google na oczy no a Arku, jak ci się podobają stewardessy? Podoba, Erlingusa eee, podoba, nie? nie widzę, bo, bo się zokoła okna i tylko widzę chmury i ten i oponę Filipak tam dynka skrzydła no, ja znajduję takie, całkiem, no, są no, no, takie trochę, no... How do you find my <grym> way, Wiem, you... <grym> wiem. <grym> <grym> e, mi się podobają ich e, zielone surduty. No, to takie jak trochę z pociągu, jak z przedziału PKP, takie... No, dokładnie, takie stare, no. no. właśnie, No właśnie, no. Ja nie wiem, bo to jest kudne. to jest... Jak się mówi po polsku, to jest y, nasza nas, Narodowa, o właśnie. Narodowa linia lotnicza landka, a po prostu jest taki chłam i te syładysy, i te mundurki mają takie wytarte. Bo one biorą od kierowców autobusów, jakim się zetrą już, bo kierowcy autobusów mają takie mundurki. No mają, ale one ładnie. Jakim się skończą już, jakim się tak przetrą troszeczkę, one no są farbowane Aha. na zielono, Aha. albo też od naszych motorniczych. Poznania. Aha, w Poznaniu. No ale no, w Poznaniu no. chłopaki mają są ładnie ubranie tak, właśnie, no mi to no. tak podejrzanie znajomo wygląda. No właśnie, no dobrze. No. Dobrze, zatem y, rozgadaliśmy się, ale już pomału lądujemy na lotnisku Shannon w Dublinie i trzeba wyłączyć sprzęt, bo pani tutaj nam przed chwilą mówiła, że trzeba wyłączać wszystkie electronic devices, więc zatem zapraszamy na następne, następne wejście, bo ja wiem skąd. Pewnie spotkamy się w sobotę w Trinity College. Dobrze. Czyli serdecznie witamy, tak serdecznie witam. Nie, Susia, chwilowo za dużo gada, On jest w pierwszy raz w naszym podcaście, nie może się tak udzielać, dopiero po trzecim. Zatem serdecznie witamy ponownie, a Ryczek będzie teraz y, przybliżał nam tutaj aspekty meteorologiczne zimy w Dublinie. Zim nie ma, albo jest co drugi dzień, bo jest tak, że dzisiaj się jest około 15 stopni w słońcu, Można nawet cieplej, nie? Powiedzcie, bardzo jest ciepłutko, A jutro będzie znowu pochmurnie, będzie, będzie, będzie fest tak no, zimno, szczególnie z rana. Znowu będą polewali motoryzacyjni Irlandczycy swoje szyby czajnikami gorącą wodą. I po prostu w poniedziałek będzie znowu ciepło, bo ten podcast w ogóle w sobotę to nagrywamy. I tak jest sobie w no, na czyli w kratkę. Zima znów drogowców zaskoczy. Lotnisko będzie zamknięte. No, pojutrze, nie, Aha. jutro. No, słuchajcie, zimy nie ma, generalnie w Irlandii. Sobie nawet nie myślicie, że tu zima jest. Ale jest zimno. Jest zimno pod tym kątem, że nawet 2-3 stopnie koło, koło zera i duża wilgotność powietrza robi po prostu w zimę. I no, generalnie i w szaliku nosi, a Zuzia w ogóle nie grzeje w domu, bo oszczęta. A właśnie, zimno tam macie? Oj, zimno mniej więcej, tak jak w lodówce. Yy, ale dajemy radę, dajemy radę. Chłopaki są w ogóle z Australii, więc też dziwię się, że oni to wytrzymują. a ja znowu za dużo gadam, prawda? I yy, powiem tylko, że po powrocie z naszej wyprawy narciarskiej, to przeżyłam lekki szok termiczny. Moje nerki po prostu doznały szoku. Postanowiłam, po zakupi, zakupiłam sobie kurtkę. Taką trochę przypominającą kołdrę z wyglądu. Także służy ona również jako kołdra w domu, kiedy jest, kiedy jest chłodno. A nogi wkładasz w rękawie. Tak, tak. A Tak, tak. Skarpetki z penisa, polecam, bardzo, bardzo ciepłe. Na penisa. <laughs> no, no może i isp... znaczy nie wiem, no na penisa to nie wiem, no, no, ale.. Bo my tak o tym penis, a penis to jest taki ten. To jest taki sklep z takim wszystko tanio, od. Nie Tesco. Szwarc mydło powidło. No, szwarc mydło powidło i no, prawda, wszystko jest bardzo tanie, a penis się nazywa dlatego, że kiedyś tu w Irlandii były funty irlandzkie i, no tak. i, i a penis to są tak jak nasze grosze, więc to po prostu, można by to po prostu nazwać po polsku grosik, a nie to, że penis, to Bo takie, to, takie to taki pan lew starowicz, ze sprawy. No, taka żabka, taki grosik, biedronka. <śmiech> biedron. Biedron, no, biedron. Sprawiamy ci Biedronie, jak teraz jesteś. świnia miał przyjść i zachlał wczoraj, no. Ale, po, po, ale poderwał wczoraj dwie dziewczyny, więc, więc może dlatego... No, yy, nie wiem, bo mówił po angielsku do nich, ale to może dlatego, że się tak stawił, nie? No zadzwonimy do niego zaraz, postaramy się, czekaj. Tareczku, ja mów, a ja będę do niego dzwonił. Dobra, I, tyle byłoby o tej zimie, bo w sumie dojdzie idzie wiosna. Każdy wie, że ta zima się musi w końcu kiedyś skończyć. Jakś śpiewa? Śpiewał I ten. I bez, I bez kolacji nie chcę spać Zima, zima się już kończy A dzisiaj to mam taką Dla Was e, niespodziewankę Bo tutaj się pojawiło W gazecie taki jakby e, Taka sonda z czym się kojarzy irlandczykom irlandia i w ogóle no i na pierwszym miejscu jest w sumie takich 10 podpunktów irlandczykom irlandia? tak, tak, tak wszystkim nie, to jest irlandczykom irlandia na pierwszym miejscu irlandczycy wymienili, że chipsy tej to nie chipsy no chipsy, bo tutaj się na chipsy mówi chipsy, ale, ale chipsy generalnie to, to są takie chipsy polskie na no, przykład wiemy o co chodzi na pierwszym miejscu irlandczycy wymieniają, że chipsy, chipsy im się z Irlandią kojarzą najbardziej na drugim miejscu Guinness oczywiście na trzecim miejscu są Frytki Na czwartym miejscu jest Tek Na piątym miejscu jest Ga, czyli Ga To jest taka ich ichniejszy ich futbol narodowy tutaj tylko na, na wyspie występujący Na szóstym miejscu Erlingus, czyli słynne panie swiordesy już po czterdziestce, po Na siódmym miejscu jest, jest Taniec Irlandzki, czyli no, każdy wie o co chodzi, jeżeli kiedyś widział e, zespół karantu hill na żywo e, Na... Zusa będzie w następnym podcaście e, tańczyć, to będziecie mogli Państwo zobaczyć W telewizowie zapraszamy Będzie video cast, tak? Czego się nazywa? E, będzie, będziemy nagrywać e, Na ósmym miejscu jest dobra mamusia która gotuje, która gotuje jedzenie z takeawayów, na dziewiątym miejscu jest, jest czerwona lemoniada bo tutaj w Irlandii, nie wiem czy, czy ktoś kiedykolwiek pił jest czerwona lemonade czyli to jest taka czerwona lemoniada trochę jak w woreczkach była zawsze taka taka landrynkowa lemoniada no i na dziesiątym miejscu są pola zielone czyli wszystko wszystko w temacie, tak, tak tak, pola zielone, no czyli pola jest cała zielona E, to było takie 10 top 10 tego z czym się Irlandczykom kojarzy Irlandia jakbyście chcieli wiedzieć, a e, nie wiedzieli wcześniej dobrze, a teraz małutkie zapytanie z czym Ci się kojarzy Polska? z czym się kojarzy Polska z, z biletami MPK na chodniku z serduszkami Orkiestry Świ Wielkiej Tam Świątecznej Pomocy e, to jeszcze autobusy i tramwaje oczywiście, sklep IKEA no to wyjątkowo polskie. A Tobie, wiarkus z czym się każe Polska? Polska kojarzy, tak, golec, orkiestra na drugim miejscu Bee na trzecim miejscu zbiornik gazu pod Rosławiem, który ma nam pomóc jak będzie kryzys, jak nam Rosja gaz zakręci, na czwartym miejscu syrenka, która była u mnie na Sylwestra oczywiście bez tanika. na piątym miejscu płetwy te syrenki, które się tam zgubiły, potem pływały w Lifi Nie, dziesięć, dziesięć, dziesięć na szóstym miejscu mam dla Was tą stare bilety kolejowe, nie wiem czy pan da się takie takie stekturki, z taką dziurką w środku. Tak, jest wajkom. Na siódmym miejscu pozdrawiam czapkę pana Alisonosza, którym mi kradnie przysyłki z Irlandii, które przychodzą, bo tam szuka pieniędzy. Pan Władek. Pan Władek i tak. Polak, no, Polak. Na ósmym miejscu e, frytki e, i, ten, i ryba smażona w Jarosławcu nad morzem. Na dziewiątym miejscu kojarzą mi się dziury w polskich drogach, a na dziesiątym miejscu kojarzy mi się rozgłośnie ojca TD. Amen. Napijemy się herbatki? Tak, bo my z przyjacielem, proszę Państwa, bardzo lubimy bardzo. dobrą herbatkę.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 i rzeczywiście drzwi skrzypnęły, uchyliły się i wjeżdża stoliczek z herbatką Aromatyczną herbatką, pobychany przez śliczną dziewczynę W skromnej, ubogiej, niemal sukience na bogatej treści Herbatko Bo kuki, kuki, ciebie nam pić Udy jak w niebie, jak w niebie nam żyć Herbatką, herbatką, herbatką. Ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule A potem, syciwoni, poprzestaniemy na tym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 a teraz Filipa top ten polskości. Nie, ja jestem taki. nie wiem, top ten, co ja mam powiedzieć, nie wiem. Mi się wszystko każe z Poznaniem. Poznań to moje miasto rodzinne, kocham to miasto jak żadne inne. Więc.. Prosimy, ale parę taki? Tu jest? No ale Poznań, wiadomo. Zążą się z tym molestują, z No oni się molestują, ale od lipca będą najlepszą drużyną będą prawdopodobnie najlepszą drużyną słucham. Kolega tutaj w śląsk a w Pogoń Śledzie z tym się tak? tak? podobnie No to... No, nie, nie, ja jestem patriotyzm lokalny, lubię Poznań i w ogóle. I... Ale musimy przybliżyć, bo niektórzy słuchacze nie są z Poznania, prawda? No, ale jesteśmy w Dublinie, to mam mówić o Poznaniu? No to, to, to ktoś mieszka w Lublinie, Aha, prawda? no. I chciałby wiedzieć, jakie są poznańskie smaki no, no dobra, no to... no To, no to, to pyryk z dzikiem, ślepe ryby. Oraz, oraz um, najbardziej lubię właśnie ślepe ryby i pyry z dzikiem, jak się do na ryczce, nie? No ale pytanie było, z o czymś się kojarzy Polska. Aha, aha, znowu mówienie na temat. Ale polska poznańska czy polska? Polska, Polska, jak a, polska. jest ta jest No, a wszystko u nas jest zielone prawie. Prawie jak w No, no, no tak no, nie. No. Nie no, a to, to mamy te a, teraz kącik taki ten sentymentalno-nacjonalistyczny, tak? To może być taki kącik podróż sentymentalna, na, tak? Podróż sentymentalna, a to Była taka książka kiedyś, nie? Yy, a mi się wydaje, że był taki film, ale... Też? Książka i film. Aha. Sentimental journey, tak. Journey, yeah. była No. To ważne. Dobrze, kończymy szybciutko. Ja no, powiem jeszcze... Jest. No, ja się... Ja nie będę mówił, bo... No. Zadaję trudne pytania. Z zaskoczenia. No. Ja tutaj Ikea jakoś wymieniam. Bo okay, no. Dzisiaj o Ikei rozmawiamy. A czy wiesz, że Ikea to jest skrót od imienia i nazwiska takiego Ingwara? Y... Tak? Y... Nie. Ingvar i... <suszynki suszynki> Kherson. To są... To jest tak? taki Szwed był. Bo po, z nami mieszkał w Szwed i mówił, że właśnie... Był, a już nie, nie ma go. No, już wyjechał do Szwecji. Ponoć, dobra, się Tak? Nagrywałem. dobra. A Ponoć jest takie coś, że już Bill Gates nie jest najbogatszy, tylko najbogatszy jest właśnie tam szef Ikei, bo Ikea się w ogóle przeprowadziła z, ze Szwecji, gdzie? na Łotwę. Nie, teraz baza IKEA jest w Szwajcarii, już dawno jest w Szwajcarii, bo tam się po prostu płaci praktycznie, no te, też na S, też, też na S. Tam się płaci bardzo mało podatku, no i właśnie szef IKEA się zwinął z swojej grabki, zwinął do Szwecji, ze Szwecji do Szwajcarii. No i teraz jest na pierwszym miejscu, a w propos IKEA, to IKEA. nie ma w Irlandii. Ma być, tak jest, ma być, ma być. Bo lotiska już są fundamenty. Tak, ma być Ikea w Zablinie, ma być Ikea w Irlandii, zobaczymy co z tego wyjdzie. A czemu, czemu my chwalimy tą IKEA tak bardzo? Nie wiem, bo to tak jakoś wyszło, że IKEA, prawda, znaczy ja myślę, że w przyszłym roku zrobimy taki mały reportaż, jak już będzie otwarcie, prawda? Wszystko od piątej no, rano, od 5 rano. Po pierwszym odcinku będzie następny. Kto wie? Każdy. Oczywiście. oczywiście ze mną, no bo ja oczywiście tutaj gadam najmądrzej ze wszystkich. E, no to ja chciałem powiedzieć, no jakoś tak zeszliśmy na tą IKEA, prawda, miało być o polskich, o tym, co się kojarzy z Polską, więc serdecznie teraz zapraszam Filipa, żeby jednak powiedział. Serdecznie go zapraszam, tak jak on serdecznie zaprasza. Serdecznie zapraszam i chciałbym powiedzieć, że e, a propos, że IKA się przeniosła ze Szwecji do Szwajcarii, to też chciałbym powiedzieć, że nasza irlandzka, narodowa, najtańsza linia lotnicza Ryanair przenosi się prawdopodobnie na Łotwę, czyli kiedyś wspominałem o tym na podcaście takim przedświątecznym, o problemach z, z Irish Ferish, że chcą wywalić Irlandczyków, zatrudnić Łotyszy. I teraz tak samo, że Ryanair chce się odrejestrować z Irlandii i zarejestrować na Łotwie, gdzie są o wiele mniejsze podatki i nie ma tak zwanej płacy minimalnej, więc prawdopodobnie to dla nas z korzyścią, bo może będą bilety tańsze, ale z małą może niekorzyścią, jeszcze tego nie, nie wiem, z własnej tak zwanej autopsji, że stewardesy i stewardzi, na szczęście ładniejsi niż w Erlingusie i piloci mogą trochę mniej zarabiać. Chciałam powiedzieć, że słuchacze chyba już zasypiają, więc pora y, ożywić jakoś, nie wiem, jakąś małą reklamą, albo Aha. Jakąś przerwą. Jakiś zrobimy, tak. tak. Pracowałem tak nad dżinglami, to będzie dużo. Tak. I myślę, że to wejście możemy już zakończyć. Dziękujemy. Teraz będzie mówił Arek. Ja już kurwa nie będę, więcej mówił. <śmiech> no ja tu nie jechać. Kiedy tak nowy szlak nas urzeka. Kiedy dalej oczy wabi. Chociaż żal tego co za nami Nie ma nic bez ryzyka Tylko widz, tylko widz gołonnika A kto chce być wewnątrz zdarzeń Musi żyć wciąż z bagażem Musi mieć walizeczkę i kot i lata rękę na noc Bywa, że piękny jest pobyt o kolorycie różowym Bywa, że sobie myślicie O, ten pobyt nigdy nie kończysz I nagle ta chwila w pobycie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 nic Bez ryzyka Tylko widz, tylko widz go unika A kto chce być wewnątrz z Musi żyć wciąż z bagażem Musi mieć walizeczkę i koc I lata rękę na noc Tylko, Gdzie być tu? Ugałem. No gadasz, normalnie przez telefon? Halo? Y, y, dzień dobry, tutaj Ania, wesoła koleżanka Filipa. Witam, jak, jak, jak samopoczucie? No właśnie, tak słyszę, czy jakiś czy jakiś mały kac, czy... No, dużo, raczej. Duży. A jakiś kefir zakupiony? ja no, mam do na że Aha, no to... się tu już tam Tak, właśnie już nagrywamy właśnie w tej chwili tutaj na żywo. Także... Relacja z kaca. Relacja z kaca, tak. W ogóle polecam Ci, jeżeli tutaj jest taki sok... Kata nie wiem, czy to jest kapusty Na kata jest najlepsze powietrze z materace. O, tutaj pozdrowienia od filika. Także zapraszamy, może wpadniesz tutaj na schody, które nie grzeją jednak w tyłek. Schody Trinity College. No, zapraszamy. Nie będziemy zmuszać. Tak nie, e, nie wiem czy kojarzysz właśnie, tak? Dobrze mówię, schody. Ale my już idziemy do tamtych. Nie. <grybujesz> zapraszamy, zapraszamy. Aha. No to się zbierasz jakoś tam, nie wiem. Dobrze to, to wpisz sobie do notatnika y, Przyjaciół, tak? Że na przykład o 14 A y, nie, o 14 to już nie y, Żeby wpaść tutaj do nas na przykład No ale dobrze, już nie będę Cię męczyć bo, bo masz stresa chyba Bo jesteś na żywo właśnie No, no, no To też, no na razie Boże Jedny chłopak to był. no, Wczorajszy, tak. To było bezpośrednie wejście i rozmowa z Biedronem, naszym prawdopodobnie nowym kolegą, który będzie może w następnych podcastach. W każdym razie to jest nasz nadworny krytyk. Aha, kurwa, miałem nic nie mówić. Hmm. Na w, czyli kończymy 13, kończymy ten numer, kończymy ten szczęśliwy numer, no bo słuchajcie, bo y, ten numer nagrywamy 14 w piątek, nie, w sobotę, a ponoć najgorszy jest właśnie ten dzień, który jest po 13 w piątek, czyli, czyli 14 w sobotę tych wszystkich filmów hollywoodzkich y, kończymy tą 13, mam nadzieję, że była, nie była dla Was pechowa i się Wam szybko ściągała, znaczy mieliście szybkie transfery dzisiaj pierwszy raz była trzynastka nagrywana w trójkę, w trzy osoby Tak więc rośnie grono, rośnie ekipa Wkrótce wypuścimy aukcje nasze na giełdę, będzie się, będzie się działo Jak testowanie tego totka w końcu wygramy, kupimy tutaj rozgłośnie radiową w Dublinie i w ogóle No i co, krótkie podsumowanie, trzynastki i lecimy no ja chciałam powiedzieć, że taki ogólny chaos się pojawił chyba w odcinku, być może ze sprawą tutaj mojej obecności i niezbyt mądrych komentarzy. Nie jestem blondynką, aczkolwiek no myślę, że wiele absurdalnych tutaj się pojawiło takich, szczególnie tutaj temat IKEA, ale myślę, że... Ikea nawet nie brzydka. Ikea nawet nie brzydka. tak? Aha, tak. No dobrze, <laughs> cały czas mam ciemne okulary, także nie widzę wielu rzeczy, nie słyszę, także no, no co ja mogę powiedzieć, no, myślę, że im bardziej absurdalne odcinki, tym lepiej, to tyle. Teraz może serdecznie powitam y, Filipa, który gmera w swojej torbie, w poszukiwaniu prawdopodobnie czegoś do powiedzenia. Kupi, nie mówię ci się, za dużo gadałem. Tak, to był Filip, czyli to było takie podsumowanie trzynastki. Filip e, były zły, bo nikt się nie pytał, jak było na moich wakacjach po prostu. Filipie, serdecznie Cię witam. Chciałam zapytać, jak było na wakacjach? Czy było ciepło, czy było zimno, czy w ogóle była pogoda? Bo niektórzy mówią, że nie ma pogody, a pogoda jest zawsze, prawda? Więc chciałam zapytać, jak spędziłeś sylwestra? Cicho nie będę, ale słowa nie powiem. <śmiech> tak. To był Filip, który szuka, szuka, że szuka, szuka w swojej torbie. No, to nie znalazł, ma torbę taką brązową, pomarańczową. I, czyli no, w sumie takie kolory jesienno-wiosenne. Dobra, to było tyle, nie? No, odcinek 13 wcale nie był chyba pechowy, chociaż był głupi i zwariowany, ale było śmiesznie. Pierwszy raz w, w Trójkę już razem, nie, pierwszy raz trójkę i osobno, tak jak było kiedyś, że Zuskę dogrywałem osobno, Arek też dogrywał. Jeszcze pewnie się, ten, dziękujemy Poli, która będą wydała jakieś dźwięki. Mamy Władkowi i A, Jeżeli tam. nas słucha, pozdrawiamy go. Tak, bardzo dziękuję Wam, że pojechaliście ze mną na ten weekend długi, będą no, no, tam, w te góry, na narty. No nie, no, cztery dni na nartach, no to trochę, narty, no. nie? na no, no, Narty miałeś malutkie, no. No dobrze. Adres... No, adres... A, a, Arek mówi Andrzej Słuchajcie, już tak na koniec e, Pamiętajcie o naszym, o naszym e, Adresie www.nietylkodlaorów.com Nasz e-mail Mm, nie tylko dla orłów małpa spadła z to pl to PLT jest najważniejsze jak już, jak już wiecie no i nasza Audiolandia czyli taki blok gdzie będą zdjęcia gdzie będzie zdjęcie autobusu nowego tablińskiego czyli www.audiolandiablogs.pl znajdziecie, na pewno znajdziecie to byłoby tyle yy, w 14 Filip powie o swoich wakacjach w wakacjach na, u, u Mujahedinów, tam był, pojechał, był w marrakeszu był w Kasablance, był też w Tangerze, e, troszkę się napalił haszu, poczuł, powiemy, e, powie parę słów potem na 14. To, to będzie jego odcinek, tak więc bądźcie czujni, bo się będzie dużo działo, będzie to taki dziennik z podróży na południe i dziki zachód afrykański. W ogóle proszę się przygotować, bo mamy naprawdę gorące plany na podcast waladnikowy. A właśnie, a propos e, podcastu na walentynki, bardzo prosimy Was o, e, żebyście podnosili numer telefonu, który tutaj się świeci w tej chwili na Waszych wyświetlaczach e, Mam <śmiech> <śmiech> nagrywali swoje, swoje takie, prawda, e, walentynkowe ogłoszenia, ponieważ no i nikt nie może być sam, szczególnie w ten dzień e, i my to później tu puścimy na podcaście, e, Wasze życzenia nagrane tak, więc zapraszamy do współpracy na specjalny odcinek warunkowy. Dobrze. Ile mamy czasu jeszcze? Trzy minuty. To co? Ja dziękuję za miłe towarzystwo. Ja również dziękuję i widzę gołębia. Czuję się zupełnie jak w Polsce. Myślałam, że tu nie ma gołębi. I pozdrawiam wszystkich. Jak było jakiś pan Heniu, pan doktor wyczerpie pana Henia. Panie Heniu, co pan tutaj widzi? A pan Heniu na to. Dziewczynę z gołą... No z gołą... Z jaką gołą? Mówi pan. Pan, pan doktor wyciągnął. No a Pan Hania coś Z gołąbiami. A ja postaram się to znaleźć, bo to było nie, nie tylko dla orłów. Włączamy i... takie śmiechy jak z No. Taki Nie, ja, ja to postaram się znaleźć. To Oryginał, gdzieś się mam. Bo to było za... Marek ostatnie słowo i spadamy Słuchajcie to nie był gołąb Tylko to była y, rybitwa Czyli konkurs nasz trwa Czym się różni różnimy od rybitwy Prosimy ornitologów o, o maile Bo ciągle nas ten problem Nurtuje Zapraszamy na odcinek 14 Dziękujemy za odcinek 13 Miłej zimy życzymy Markowi i Spencerowi dziękujemy Tak, Marek dziękujemy Marek, pozdrawiamy no, no.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 Dlaczego dziś? Dlaczego właśnie dziś? Nie odwróć, nie odchodź, patrz, zaczął padać też. Nie odwróć, nie odchodź, a na trudno czekać, Zabrał, został czas. Niech sam dziś odejdzie, zostawi nas. Nie odchodź. Słuchajcie, błagać tu tylko na Ol Tak, tak, kolorowe kredki, tak, tak, co dwu kolorowe kredki, kolorowe kredki. W pudełeczku noszę, kiedy chcę namarować coś na murze Wygnąłem taką kredkę, no i marzę i geniają mnie, ignorzę Kolorowe kredki, w pudełeczku noszę Kolorowe kredki, nie dla żoneczki Tylko dla skaterów wszystkich, którzy na rzeczy znają się Ta muzyka jest nie do wyjebania Jeśli chcesz wyłączyć, to cię boli bania Musisz tego słuchać, musisz tego słuchać Nie możesz się w tym czasie Kolorowe kredki, kolorowe kredki, zaraz będzie referent, jeszcze musisz poczekać, zanim na desce sobie pojeździsz, domowe przedszkole to cały nasz plan, DM, ciągle kata. na deskach i maluje wrzuty, do tego są potrzebne, tak, tak. Numerują no, no, no, wszystko to, co chcesz. Mm, mm. Z ostatniej chwili. Słuchacie? Podcastów nie tylko na Alufa.